W kwestii zmian klimatu, czy uważa Pan, że działalność człowieka ma wpływ na to, jak teraz zmienia się klimat? No myślę, że gdzieś tak mniej więcej jak bobry mają wpływ na system rzeczny. No to mają duży. No tak, tylko że jak przyjdzie wielka powódź albo zmieni się koryto rzeki i im te wszystkie zapory się znikną, no to się zdziwią, że jednak nie rządzą rzekami. No dobrze, ale w skali takiej planety i w skali działań człowieka mamy emisję gazów cieplarnianych i czy Pana zdaniem jest to coś, co wpływa na obserwowane obecnie zmiany klimatu? No Pytam w kontekście tego, czy oznacza to, że powinniśmy w związku z tym coś z tym fantem zrobić, to znaczy ograniczyć emisję. No to pytanie właściwie jest dlatego też zadawane, ono jest kluczowe z tego, z tego względu, czy... Jeżeli mamy wpływ, no to powinniśmy, rozumiem, wtedy działać, a jeżeli nie, no to możemy po prostu tą sprawę odpuścić. Dlatego pytam o to, jakie jest pana, jaka jest Pana opinia w tej sprawie. No w ogóle kwestia ochrony przyrody, to też jest dla mnie, to też należy to podzielić na zupełnie dwie, dwie, dwie części. Jedna część to jest, że tak powiem, użyteczność dla życia człowieka. I to w tej dziedzinie zawierają się wszystkie te rzeczy, które rzeczywiście na co dzień przeszkadzają człowiekowi w życiu. Czyli wiadomo, że nikt nie chce mieć smogu, nikt nie chce mieć śmieci, nikt nie chce, żeby śmierdziało, albo żeby był hałas. I to jest jedna sprawa. No a sprawa z punktu widzenia globalnego, no to cóż, no... 60 milionów lat temu, czyli tuż po tym, jak wyginęły dinozaury, no CO2 było znacznie wyższe, czego skutkiem było to, że rosły gigantycznie wielkie drzewa, ponieważ było właśnie dużo CO2. No potem przestało być tak dużo CO2 i drzewa przestały być tak wielkie, więc... No tak, ale wtedy no. woda w oceanie wynosiła tam ponad 30 stopni w niektórych rejonach. Po prostu było gorąco. To były, to były czasy, kiedy krokodyle sobie mieszkały na lasce i rosły tam palmy. No. I pytanie brzmi... Czy jeżeli doprowadzimy znów do takiej samej sytuacji na planecie, to znaczy, że y, rejony znaczy, równika i znaczy, podwrotnikowe nie będą się nadawały do zamieszkania. Do, do tego to zmierza. Jeżeli doprowadzimy... Mhm to już tutaj w tym pytaniu jest pewna zawarta teza, że doprowadzamy, no, z no, tego co ja, ja mogę się wypowiedzieć jako y, specjalista przemian cywilizacyjnych, y, no, jak wiadomo w koło roku zerowego było znacznie cieplej y, w Europie. No i to spowodowało, że bardzo y, nastąpił duży y, rozwój liczebności mieszkańców y, Skandynawii północnych części. Następnie koło roku 500 było znacznie zimniej, więc ludy skandynawskie ruszyły na południe, zasiedlając y, niemalże, no, niemalże c, c, Afrykę Północną, y, y, Półwysep Iberyjski. Następnie w około roku tysięcznego znowu zrobiło się cieplej. Mieliśmy winogrona w Anglii, w Danii, w północnej Polsce. Ludzie zasiedlali Grenlandię, po czym znowu się zrobiło zimno i 1600 około 50 roku, czyli ten najzimniejszy okres w, w ostatnich paruset latach. Co, co, co, czego skutkiem był potop Szwedzki i to, że Szwedzi mogli po lodzie przez Bałtyk napadać na na nasze wybrzeże. No i teraz jest znowu coraz cieplej. No, zakładam, że powiedzmy za kolejne 100 lat znowu będziemy mogli zasiedlać Grenlandię, a na przykład zaleje trochę Holandii. No dobrze, już pomijając to przechodzenie po Bałtyku, czy w takim razie to, że robi się cieplej, jest spowodowane działalnością człowieka, Pana zdaniem, czy nie jest? No do tego zmierzam. No to, to jest to pytanie. No, powiedzenie czegoś takiego, że jest tak albo że nie, no wydaje się pewnego rodzaju zarozumiałością. Wydaje mi się, że z punktu widzenia milionów lat yy, istnienia życia na Ziemi i, i, i w ogóle nie tylko życia na Ziemi, w ogóle istnienia Ziemi, no to to, że akurat człowiek miałby tak wpływać na klimat no, no w, Przecież wiadomo, że jeden wulkan, potężny wybuch wulkanu, wyniesie więcej pyłów w atmosferę niż prawdopodobnie cała emisja y, spowodowana przez człowieka w czasie jego istnienia. I, Ale i, ciennego pyłu, a dwutlenku węgla. No tak, no, no, to, no to byłoby dwu, więcej dwutlenku węgla, no to mielibyśmy wyższe drzewa. No. Byłoby to znaczy... cieplej, mielibyśmy palmy nad Bałtykiem, no. No dobrze, nie, nie widzę akurat tutaj takich dużych plusów, jeżeli chodzi o mieszkańców strefy równikowej, ale przejdźmy może w takim razie do... No nie no, bo po prostu tamte tereny nie będą równikowy? się... Nie, nie Bo się tamte tereny nie będą nadawały do zamieszkania. No to się to ludzie tak przeniosą co, na Grenlandię i do północnej Kanady. Gdzie te wszystkie miliardy ludzi się tam zmieszczą na tej Grenlandii? No, no, no ile? Gdzie mieszkają ludzie teraz? Gdzie, które tereny są najbardziej zaludnione? Gdzie jest to przeludnienie? Przecież to jest Azja, Afryka. Gdzie no. ci ludzie się podzieją? Do Polski wyemigrują? No nie, nie. No, pan stawia sobie tezy, które można stawiać... Nie, równie, szelne, rozważamy na... hipotezę, równie że w, w hipo... Równika zrobiło no, się no, Tak, gorące. ale równie hipotetycznie możemy sobie stwierdzić, że za 200 lat ludzie będą żyć na Marsie. No niekoniecznie. To no niekoniecznie, e... ale nie możemy nie, nie, tego niekoniecznie budować. Dobra. E... Co w takim razie jest jeszcze krótkie pytanie. Czy widzi Pan możliwości dla rozwoju energii odnawialnej w Sopocie? Ja patrzę na kwestię energii przez pryzmat człowieka, czyli człowiek jako, znaczy interes człowieka i w ogóle ludzkości jako interes podstawowy w, w jego działaniu, więc w momencie, jeżeli stawia się pewien jakby barykadę między potrzebami człowieka, a potrzebami przyrody, to wydaje mi się, że to jest element no, w jakimś stopniu manipulowania w ogóle człowiekiem i, i, i ludzkością. Człowiek, który żyje sobie w jakimś miejscu na ziemi, może być albo skazany na to, że będzie gdzieś kilkaset kilometrów od jego domu funkcjonowała jedna wielka elektrownia jądrowa, która może zostać, nie wiem, zbombardowana w ciągu godziny i pozbawić ludzi życia, znaczy życia możliwości życia normalnego znaczy, mhm. albo może być tak, że ludzie po prostu starają się w jak największym stopniu we własnym zakresie zapewnić sobie źródła energii i wydaje mi się, że tutaj z jednej, znaczy, że przesadne jest mówienie o tym, żeby te źródła energii, które są teraz, żeby je zastępować innymi źródłami energii, że to jest ok, ale przede wszystkim należy się skupić na tym, że jest masa energii, która jest absolutnie Yy, bezużytecznie marnotrawiona. No, chodzi mi o to, że no, przykład jest właśnie to, że ludzie muszą jeździć z miasta do miasta, bo system jest tak skonstruowany, że nie mogą yy, zarobić i, i, i utrzymać się blisko swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli pomidory wozi się z, z, z, z Hiszpanii, do Polski, no to znaczy, że się zużyło strasznie dużo energii, raz na to, że, że, że, że ta ciężarówka przejechała, dwa, że ktoś musiał, nie wiem, oświetlić autostradę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja przede wszystkim rozważam kwestię energii przez pryzmat decentralizacji źródeł energii. I, i, i jej w jak największym stopniu nie marnowania, a nie budowania systemu, który, w którym opłacalne jest jak największe zużywanie energii, ponieważ dzięki temu ktoś inny ma y, więcej zarabiać no i, i, i, i nagle się okazuje, że, bardziej, że opłaca się w sumie marnować energię, ponieważ ktoś na tym zarabia pieniądze. No i taki mamy teraz system. więc I przede wszystkim myślę, że nie można... Znaczy, że w tym systemie, w którym żyjemy, czyli centralistyczny kapitalizm, który de facto staje się centralistyczną plutokracją, czyli rządami bogaczy, no to jakby działając wewnątrz tego systemu, no to można sobie tylko chcieć oszczędzać energię, chcieć, nie wiem, dbać o przyrodę, czy, czy, czy, czy dbać przede wszystkim o, o, o, o dobro człowieka. No, należy odrzucić ten system. I dopiero wtedy można budować coś nowego, a, a ulepszanie takie pozorne czegoś, coś z gruntu złe, no to jest chyba właśnie kolejnym elementem marnowania energii.